Witam Was bardzo serdecznie. Witam Was kierownik działu picia wódki, czyli Papa. A to jest odcinek spotkanie dziesiąte. I takie mam troszeczkę wrażenie, że no właśnie, powinien to być wyjątkowy odcinek? Powinno być to wyjątkowe spotkanie? Nie, przechodzimy do codzienności. Nagrywamy tak jak Zwykle, a może troszeczkę inaczej, bo staram się nagrać ten podcast z rozbiegu. Włączyłem nagrywanie i mam zamiar gadać, gadać, gadać i zanudzić Was na śmierć. No nie, tego chciałbym uniknąć. Czyli zapraszam na dziesiąte spotkanie z Papa Cafe. To start, press any key. the any key? Święta. No jak zwykle ten czas mija tak bardzo szybko, dopiero przygotowywaliśmy się do tego co nadchodzi, a, a już minął ten pierwszy, drugi dzień świąt, no, ale my dalej jesteśmy wycofani od świata, zwolniliśmy tempo i czekamy czekamy na co na co. No jeszcze odrobinę odpoczynku, od życia, od codzienności. Ten okres między świętami a To Zawsze okres takiego spokoju dla nas samych. Za oknem śnieg, mróz. Dało to poczuć taki pewien klimat tego, że faktycznie Zawitałem nas święta. No i fakt, że teraz czekamy na Sylwestra. Nowy rok. Okres postanowień noworocznych dla niektórych. Ja zawsze miałem problem z takimi postanowieniami. Może jestem tchórzem i z góry zakładałem, że i tak nie spełnię tego, co mógłbym sobie postanowić, więc... Stwierdziłem, że nie ma sensu oszukiwać siebie i nie ma sensu nic planować na nowy rok. Takiego, co chciałbym zrobić, a wiem, że tego nie zrobię. Jak będzie w tym roku? Zawsze mówiłem, że każdy inny dzień jest dobrym dniem, żeby coś w życiu zacząć, żeby coś zmienić że tak naprawdę nie potrzebujemy tego takiego impulsu, że jest nowy rok i powinniśmy coś postanowić no, tylko możemy to zrobić w każdej chwili, więc więc zrobimy to jeżeli mamy ochotę na jakąś zmianę, to nie czekajmy do tego, żeby był Kolejny dzień, kolejny tydzień, kolejny miesiąc czy rok. Tylko faktycznie zacznijmy działać. No Chciałbym, żeby to było takie proste, jak, jak teraz, gdy o tym mówię. Bo chyba wszyscy wiemy, że w praktyce nie jest tak łatwo i lekko z tymi naszymi postanowieniami. I to nie dotyczy właśnie tych noworocznych ale też tych takich postanowień, które pojawiają się w naszym życiu każdego innego dnia. Zapraszam teraz do wysłuchania jakiegoś utworu, który przygotowałem i wracam po przerwie do Was. Que je voulais m'exprimer ça fait trop long, long, long, long, longtemps que je voulais vous en parler. Ici bas sur terre, il y bon et le mauvais. C'est à nous de choisir et trouver. the chance d'être écouté alors je veux parler de réalité Parle de vérité car on a libre oh oui libre, libre d'exister on a To jestem ciekawy tego jakie były wasze święta jak je spędziliście jak wasze poświąteczne samopoczucie stan waszej wątroby i tak dalej i tak dalej ja osobiście jestem miło zaskoczony tegorocznymi świętami taki miło i przyjemnie spędzony czas w gronie rodziny co z reguły nie zawsze się zdarza. Minimum telewizji, minimum zaszywania się po kątach. Trochę rozmów. Generalnie czas spędzony miło i przyjemnie. Co muszę zaliczyć na, na plus? Tak sobie myślałem jeszcze chwilę przed świętami, ubierając choinkę. W jestem dumny z mojego dzieła, to swoją drogą. Tak sobie próbowałem w ramach poszukiwania utraconej magii świąt próbowałem sobie przyrównać te nasze święta z obecnych czasów do tych świąt do tych świąt, które były dawniej, które, do tych, które pamiętam i do tych, których nie mogę pamiętać ze względu na to, że jeszcze mnie nie było. Wyobrażałem sobie święta naszych rodziców, naszych dziadków w czasach, kiedy to nie było telewizji, w czasach, kiedy to radio nawet nie było w każdym domu i, i te święta były zupełnie inne zresztą sami spróbujcie sięgnąć może nie tyle pamięcią co znaczy pamięcią bo jeżeli nie do własnych wspomnień to do wspomnień swoich rodziców czy dziadków zweryfikować to z pewnymi swoimi wyobrażeniami tak starałem sobie pomyśleć o tym jak to na przykład ojciec z synem wybierał się do lasu żeby zciąć jakieś ładne czewko, które przy ozdobi dom na święta na zewnątrz mroźna zima właśnie pełność śniegu zasypani popas gdzieś daleko w tle zero ulicznego szumu zero tego ruchu pędzących samochodów a no, oni idą do lasu biorą siekierkę przynoszą później to gotowe ścięte drzewko do domu w domu matka z córkami przygotowują ostatnie wypieki ostatnie Dekoracje, jakieś pierniczki, które Za chwilę powieszą na tej choince W ogóle choinka Przyzdobiona ozdobami Robionymi własnoręcznie I to właśnie pierniczki Jakieś drobne jabłuszka Włoskie orzechy Przystrojone Tą taką srebrną folią Z czekolady, która no nie w tamtych czasach to może wyrób czekoladopodobny I to wszystko takie nieskażone wszędobylską komercją takie inne dla nas nieznane Ten ojciec z synem ściągałem korzuchy ubiżowałem się przy kaflowym piecu gdzieś w kuchni na której właśnie czekają te potrawy tuż przed Wigilią fakt, że nie ma telewizji nie ma, nie ma tych wszystkich rozpraszaczy powoduje, że nigdzie się nie śpieszą siadają do tej Wigilii właśnie tacy wyciszeni, przygotowani na, na te święta później mają czas na długie wspólne rozmowy i mają wspólne tematy wbrew, wbrew temu, co, co dzisiaj się zdarza w rodzinach, gdzie każdy właśnie szuka gdzieś takiego, każdy żyje w swoim świecie, ma swoje problemy, swoje sprawy jakoś tak jesteśmy oddaleni od siebie. No ciekawy jestem, co, co o tym myślicie.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 Ja w zeszłym roku byłem w pracy. Pracowałem w tym dniu do samego rana. Dwa lata temu bawiłem się, ale był to zupełnie nieudany Sylwester. Taki dość... No nie chciałbym nigdy powtórzyć takiego Sylwestra, jak dwa lata temu, a w tym roku kompletnie nie mam koncepcji. Niby znajomi zapraszali mnie, żebym przyjechał do Akademika, ale mieszkaliście kiedyś w Akademiku. Miałem epizod dwuletni mieszkania w Akademiku i ciężko mi sobie wyobrazić, jak taki Sylwester w Akademiku wygląda. A z takich poprzednich opowieści to, to właśnie słyszałem o kilkudniowych imprezach gdzie tam przyjeżdżało się 4, na przykład stycznia, a impreza nadal trwała, nie? Także raczej z tej propozycji nie skorzystam w obawie o swoją wątrobę. Także nie wiem, jestem bez pomysłu kompletnie. Nie chcę, nie chcę przesiedzieć tego czasu przed, przed telewizorem. Rozmawiałem ze znajomymi dzisiaj i też właśnie tak się wykolegowali bez, bez miejsca, bez jakiegoś planu. Także ostatecznie zostanie zorganizować coś razem. No ale właśnie tak jak, tak jak już się spytałem, co wy robicie, co planujecie na Sylwestra. Może chcecie się podzielić ze mną jakimś... Bo dzisiaj zadaję wam dużo pytań tak, znowu wbiłem znowu się w taki chaotyczny sposób opowiadania o tym, co u mnie i wypytywania Was o to, co u Was no, ale widocznie takie musi być już to dziesiąte spotkanie ciekawy jestem, jaki był Wasz taki najbardziej nieszablonowy Sylwester może staliście gdzieś z butelką szampana pod wieżą Eiffla albo, no nie wiem, mój brat na przykład w zeszłym roku spędził Sylwestra na, na stoku, jeździł po prostu na, na nartach o godzinie 12.00, zrobił sobie właśnie tylko przerwę, żeby przywitać Nowy Rok. Tam była muzyczka, pokaz yy, sztucznych ogni. No też takie właśnie inne, inne podejście do, do tego nowego roku. Inny sposób spędzania tego, tego czasu. Tego przejścia z jednego do drugiego. Kolejnego roku. 2009. A tak jak dzisiaj pamiętam, jak te kilka lat temu stałem w banku i na komputerach tych bankowych były takie nalepki, że te komputery są gotowe na nadejście milenium. Tak mnie to dzisiaj śmieszy, prawda? P pamiętam, że, że jakby z 99 na 2000 rok przeskoczyły daty w komputerach to nic się nie spaliło, nic nie wybuchło nie? <gryw> dzisiaj to jest takie komiczne, ale a już niedługo niedługo 2010, cała dekada prawie przeleci nam dobrze, szukam kolejnej muzyczki serwuję wam dawkę dawkę wesołych wesołych melodii Znajdę coś wesołego, coś przyjemnego. Posłuchajmy tego raz Mama kręciła, mama kręciła. Mama create, mama create On kurą on prend le métro. On sait où on va, et c'en est déjà trop pour construire quoi. On ne travaille plus pour soi, alors pour Tranquille, être là, marquer sa joie à travers sa voix. Ce son qui est là, il me suit depuis, je ne sais pas, 25 ans, 7 mois. Cette vie de con, ce n'est pas que pour toi. Tout le monde, tu vois, passe par cette chose-là. Tu n'es pas là, pour ne rien faire de toi. Alors, bouge-toi, utilise Spotkaliśmy się ostatnio na tym naszym podcasterskim. Hm, jak to jak to nazwać? Spotkanie podcasterów i teraz to będzie taka co miesięczna tradycja. Mam nadzieję, że tak będzie, bo w tą ostatnią sobotę przed świętami było to spotkanie dość, dość udane. Bardzo fajnie to wyszło. Cieszę się, że mogliśmy sobie porozmawiać. No, było nas niewiele, ale mam nadzieję, że następnym razem będzie więcej osób i nie zabraknie nam tematów do gadania. Ja nie będę was tam zamęczał może tak bardzo jak ostatnio swoim gadaniem, no ale, ale fajnie było. Pośmialiśmy się, pożartowaliśmy sobie, porozmawialiśmy na tematy właśnie takie związane z nagrywaniem, z, z, podzieliliśmy się tymi naszymi doświadczeniami wymieniliśmy swoje opinie na temat tego, co można jeszcze zrobić na temat tego, co już się robi no i takie, takie ciekawe przeżycie powiem wam, bo yy, słucham na co dzień tych różnych podcastów yy, słyszę głosy tych podcasterów i no i tutaj nagle gdy przyszedł ten moment, w którym mogliśmy porozmawiać, to wcale nie czułem żadnej teremy, ani niczego takiego no, coś co występuje w momencie, w którym po raz pierwszy rozmawiamy z kimś kogo no, tak jakby nie znamy, prawda no a tutaj tego nie było jakaś znika ta bariera takiego pierwszego spotkania, prawda mam wrażenie, że znamy się z innego miejsca tak jakbyśmy się spotkali właśnie w innym miejscu, w innym, o innym czasie a to właśnie przez to że słuchamy się nawzajem i spędzam z wami wiele godzin gdzieś tam zakamuflowane wasze podcasty w moim odtwarzaczu i te wasze głosy płyną przez słuchawki podobnie było z tym z tą podcastową Wigilią z Wigilią Podcasterów w Trójce też, też właśnie słuchało się tak z pewnym zaciekawieniem, chociaż no ja uważam, że forma tej całej audycji mogła być bardziej żywa jeszcze było dużo fragmentów y, tych wigilijnych świątecznych y, podcastów Filipa, a ja sobie dzień wcześniej tego wszystkiego posłuchałem, także miałem na świeżo i drugi raz tego słuchałem w radio. No, mam nadzieję, że jeżeli będzie, będą jeszcze jakieś takie spotkania radiowe albo ktoś z mediów zajmie się tematami podcastów, to jednak wybierze jakąś żywszą formę prowadzenia takich spotkań. Jakoś z innej strony przedstawi podcasty, podcasterów. Tak, żeby jednak dla ludzi to było bardziej przystępne, bardziej ciekawe, i żeby wzbudziło w nich taką chęć poznania tego podcas podcasterskiego świata, możliwości słuchania podcastów, nagrywania własnych podcastów. No właśnie taki, taką, taką chęć zainteresowania się czymś, czego do tej pory nie znali. A skoro słuchają radia. Jest to poniekąd forma, którą mogą polubić, bo z tego co widzę, to właśnie dużo podcasterów yy, no, lubi te klimaty radiowe. No i niejako podcast, ta głosowa forma przekazu jest najbliższa właśnie takiej radiowej formie przekazu własnych myśli, własnych spostrzeżeń informacji właśnie z otaczającego nas świata. Tyle, że to wszystko jest właśnie w takim naszym prywatnym wydaniu, w wydaniu, yy, na które nikt inny nie ma wpływu prócz nas. No, chociaż wiadomo, że możemy być yy, może niepodatni, ale no, chcemy wiedzieć, co się słuchaczom podoba, a co nie. Tak, żebyśmy mogli z takiej konstruktywnej krytyki wyciągać wnioski i coś zmieniać, wprowadzać coś nowego, coś, co korzystnie wpłynie na tą naszą formę przekazu, na te nasze podcasty, na nasze nagrania. Coś, co pozwoli nam się doskonalić tak tak dla siebie, dla siebie i dla was. Dlatego stąd tak ważne są dla nas podcasterów komentarze. To takie sprzężenie zwrotne od, od was. Dzięki tym komentarzom możemy wiedzieć mniej więcej jaka jest wasza reakcja na to, czego wysłuchaliście, co wam się podoba, co, co wam się nie podoba. Co można jeszcze zrobić, co zmienić. No i Taka, taka informacja dla nas, że jednak ktoś tego słucha, że, że ktoś poświęca tą chwilę od siebie i wchodzi na, na tą stronę, żeby zostawić po sobie jakiś ślad. Także dzisiaj z całych sił reklamuję podcasty, wszystkie polskie. Może zamiast tego takiego cotygodniowego bloku reklamowego, to zachęcam Was tych, którzy jeszcze nie słuchali albo tych, którzy nie słuchają na codziennych podcastów, a trafili do mnie, żeby zajrzeli na stronę podcast.pl tam jest zbiór może nie wszystkich, ale większości polskich podcastów jest tam link do tygodniowego przeglądu polskich podcastów, czyli możecie usłyszeć, co w danym tygodniu się pojawiło, jakie podcasty nagrały. Kolejny odcinek. Możecie dowiedzieć się jakieś techniczne informacje odnośnie prowadzenia podcastu. No, może zainteresujecie się tym na tyle, że sami sięgniecie po mikrofon i zaczniecie nagrywać coś od siebie do do czego was zachęcam bo, bo jednak tak jak już niejednokrotnie mówiłem jest to raczkująca forma przekazu i ten podcast w Polsce jest cały czas taki, no, taki jest to taka grupa kameralna właśnie przez to, że jest tych podcasterów niewielu i no a cały czas może się to rozwijać i może, może mogą się pojawiać wartościowe podcasty, bo na tyle osób, ile jest w Polsce, wierzę, że znalazłoby się mnóstwo osób, które naprawdę mają coś do powiedzenia i no może, może nie mieszają się w zeznaniach tak jak ja, nie zanudzają godzinami snując te swoje opowieści. Tak tak, dobrze, będę zmierzał do końca dzisiejszego. Dzisiaj by już było maksymalnie chaotycznie i w ogóle, tak, w ogóle nie powinienem mówić tego, że jest chaotycznie, no ale takie mam odczucie. I może przez to właśnie taka tendencja spadkowa, że mm, był, był chwilowy taki szum w komentarzach i mm, więcej tych komentarzy było przez to, że słabszej formy są te moje kolejne odcinki, to spada i to zainteresowanie. No nie wiem. Generalnie nie mnie to określać, ale, ale każdy ma jakieś swoje odczucie odnośnie tych swoich nagrań. Jednak z drugiej strony, jak sami podcasterzy mówią czasami, coś się nagra i gdybyśmy się mieli zastanawiać, czy czy wysłać ten odcinek na serwer, czy jednak spróbować nagrać coś lepszego, to niejednokrotnie nigdy po raz pierwszy nie usiedlibyśmy przed mikrofonem, nie zaczęlibyśmy mówić, albo szybko przestalibyśmy nagrywać, bo no zraziłby nas jeden czy drugi słabszy nasz podcast. Także Trzeba nagrywać, trzeba starać się, żeby regularnie coś się pojawiało. No ale też pracować nad tym, żeby było lepiej. I ma być lepiej. Mam nadzieję, że następnym razem znowu uda mi się kogoś namówić do rozmowy, bo no jak ktoś, jak ktoś nie tak dawno napisał, że nawet najgorszy to chyba Stranger Gniew w toporu napisał, że nawet najgorszy dialog jest lepszy od dobrego monologu. No i jestem dużo jestem dużo racji, bo, bo właśnie pomimo tego, że no jest to dla mnie nowa i dziwna sytuacja, że muszę kogoś namawiać do tego, żeby usiadł ze mną przy mikrofonie i ta nasza rozmowa była rejestrowana, to, to jest to taka forma przyjemniejsza jakoś ta rozmowa sama płynie. I na pewno nie jest taką mieszaniną słów, jak to moje samotne gadanie do, do mikrofonu. Jeszcze może dodam odnośnie muzyki no dzisiaj starałem się znaleźć coś krótkiego żeby, żebyście nie musieli przewijać muzyki jeżeli wam się nie podoba ostatnio Adam z Retro Radia właśnie wspominał pod pierwszym podcastem właśnie też Stranger pisał że, że jeżeli wstawiam muzykę to bym wstawiłem na samym końcu no ja chciałem żeby ten, ten mój podcast był taki właśnie słowno-muzyczny no nie wiem, że nie każdemu pasuje taka forma i niektórzy woleliby, żeby właśnie. Niektórzy lubią słuchać tych podcastów takich typowo przegadanych, w których, w których jest dużo, te, dużo, dużo tych monologów czy dialogów osób prowadzących, a, a muzyka nie zawsze przypada im do gustu, no ale ja jednak chciałbym szukać takich ciekawych utworów i to, co mi się spodoba żeby było prezentowane dla was a kto wie może i wam się te utwory spodobają staram się żeby nie były one za długie zastanawiałem się, że może by puszczać je w tle tych moich monologów, dialogów no jeszcze zdecyduję jaką to przybierze formę, ale postaram się jakoś to tak wypośrodkować, żeby na przykład jeden odcinek był bardziej muzyczny Drugi, żeby zawierał tej muzyki mniej. Mam nadzieję, że jakoś znajdziemy złoty środek na, na, na właśnie dopasowanie tej muzyki do podcastów. No dobrze, na dzisiaj będę kończył. Był to taki odcinek, w którym dużo, dużo, dużo mówiłem o właśnie o podcastach, o, o nagrywaniu, o tych relacjach. Mm mojego mikrofonu ze mną o może tak mam nadzieję, że, że skusicie się yy, obejrzyjcie stronę podcast.pl może nawet jeżeli nie macie chęci na nagrywanie to z ciekawości poczytacie o tym jak to wygląda i że tak naprawdę mikrofon nie gryzie i nie jest to takie trudne, jak to wie może spróbujecie nawet jeżeli nie będziecie tego później wysyłać gdzieś w internet, to może spróbujecie nagrać coś dla siebie, żeby później tego posłuchać, polubić swój głos, jakoś powalczyć ze swoimi takimi no nie wiem, słabościami, kompleksami. No bo ja tak miałem na początku, że no kurczę, jak to będzie, siądę przez mikrofony, będę mówił, ktoś tego będzie słuchał i co sobie w ogóle ludzie pomyślą, nie? No ale jakoś leci. Także pozdrawiam wszystkich polskich podcasterów, pozdrawiam wszystkich słuchaczy polskich podcastów, pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy, którzy wcześniej z podcastami nie mieli nic wspólnego, nie słyszeli o podcastach, nie słuchali podcastów. Pozdrawiam wszystkich, którzy są tu z przypadku, wszystkich, którzy są tutaj, bo chcą być. Do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że będzie to niebawem. Cześć. Mówił dla Was Papa.